To są informacje Polskiego Radia 24. CBA w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Upływa termin zawieszenia broni między USA a Iranem. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do kolejnej rundy rozmów pokojowych. Polska spółka PESA powalczy o kontrakt na pociągi dla metra w Lizbonie. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszamy. Szefowa resortu klimatu zadowolona z działań CBA w jej resorcie. Na zlecenie prokuratury europejskiej funkcjonariusze zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze sięgających początków programu w 2021 roku. Paulina Henig-Kloska podkreśliła, że ministerstwo samo wykryło wcześniej nieprawidłowości, które zostały zgłoszone, a wśród nich zniesienie limitu kosztów jednostkowych. Czyli tak zwanych maksymalnych cen elementów termomodernizacji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 Pod znakiem zapytania stanęły rozmowy Stany Zjednoczone-Iran. Wbrew zapowiedziom wiceprezydent J.D. Vance nie wyruszył do Islamabadu, by wziąć udział w negocjacjach pokojowych. Donald Trump grozi tymczasem wznowieniem działań militarnych przeciwko Iranowi. Wczoraj rano Donald Trump informował, że J.D. Vance jest w drodze do Islamabadu na rozmowy z Irańczykami. Okazało się jednak, że wiceprezydent USA nie wyleciał z Waszyngtonu, ponieważ Teheran nie potwierdził udziału w rozmowach. Biały Dom podał później, że Vans wraz z delegacją amerykańską uda się do Pakistanu we wtorek rano. Ta podróż także została odłożona. Biały Dom nie wyjaśnia oficjalnie powodów opóźnienia. Urzędnicy przyznają jednak, że powodem jest fakt, że Iran nie obiecał jak dotąd udziału w rozmowach. Tymczasem prezydent Donald Trump grozi wznowieniem bombardowań Iranu, jeśli wygasający dzisiejszej nocy rozejm nie zostanie przedłużony. Spodziewam się, że będę bombardował. Uważam, że to lepsze nastawienie. Jesteśmy gotowi. Mówił Trump w wywiazie dla telewizji CNBC. Wcześniej prezydent USA zaprzeczył, że jest zdesperowany, by jak najszybciej zakończyć wojnę z Iranem i znajduje się pod presją czasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Metro w Lizbonie może pozyskać pociągi polskiej spółki PESA. Komisja Europejska wyraziła zgodę na udział bydgoskiej firmy w konsorcjum, które startuje do przetargu. Wcześniej Bruksela nie zgodziła się, by w przetargu wzięła udział chińska firma. Taka decyzja została podjęta po raz pierwszy. Komisja Europejska jesienią ubiegłego roku rozpoczęła dochodzenie w sprawie portugalskiej spółki należącej do chińskiego koncernu. Śledztwo wykazało, że miała ona otrzymywać zagraniczne subsydia, a te zdaniem komisji zakłóciły procedurę przetargową, bo umożliwiły złożenie korzystnej oferty i dawały nieuczciwą przewagę konkurencyjną. W rezultacie chińska firma zmuszona była wycofać swoją portugalską spółkę z konsorcjum. Jej miejsce zajęła firma pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz. Komisja Komisja dała na to zgodę, tłumacząc, że polski producent taboru kolejowego spełnia unijne wymogi i takich zagranicznych subsydiów nie otrzymał. Teraz lizbońskie metro oceni, czy oferta z nowym podwykonawcą spełnia wszystkie wymogi przetargowe i zdecyduje, czy złoży zamówienie. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Dziewięć osób zostało zatrzymanych po wtargnięciu na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Bezprawnie na teren byłego niemieckiego obozu zagłady weszli obcokrajowcy narodowości żydowskiej. Nie chcieli pobrać darmowych wejściówek umożliwiających wejście na teren muzeum, mówiła rzeczniczka Małopolskiej Policji Katarzyna Cisło. Zamiast tego odsunęli siatkę i weszli na teren muzeum. Zostali zauważeni przez strażników muzeum i zostali bardzo szybko ujęci przez strażników, a następnie przekazani policjantom. Usłyszeli zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren muzeum krajowcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Siedmiu Amerykanów i jeden Kanadyjczyk muszą zapłacić grzywne po 3000 zł i po tysiące złotych nawiązki na rzecz Muzeum Auschwitz Birkenau. Jeszcze 30 lat temu nad Biebrzą było ponad 100 par kulika wielkiego. Teraz zostało ich tylko 20. To bardzo rzadki ptak, a teraz można go zobaczyć nie tylko w naturalnym środowisku. Jego wizerunek jest utrwalony na muralu, który powstał w centrum leżącego nad Biebrzą goniąca. Bardzo śliczny. Ja tutaj tam, to cały czas obserwowałam, jak ten pan malował tymi pędzelkami od rana do wieczora. Chcieliśmy uświadomić i zareklamować tego kulika, który tutaj występuje też w Dolinie Biebrzeńskiej. Paulina Olesiuk-Koziołkiewicz, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Którego chronimy w ramach projektu Kulik Wielki Zagrożony. Malował Wojciech Rokosz przez dwa tygodnie. To jest zdjęcie jednego z naszych ornitologów. To są kaczeńce widoczne, łąki w tyle, No i właśnie młody kulik ze swoim rodzicem. Ja lubię takie coś, bo ja pracuję w Parku Narodowym. Bardzo, bardzo fajnie. Podoba się nam wszystkim tutaj, że są tacy ludzie, którzy taką pracę wykonują, potrafią. Bardzo ładne reklamy. Mural do zobaczenia na ścianie bloku przy ulicy Kościuszki 32 w Goniącu. To były informacje Polskiego Radia 24. W tej nocy czekają nas przymrozki, ale będzie bez opadów. Termometry wskażą od minus 2 do maksymalnie plus 1 stopnia. Jutro ciepło i słonecznie w całym kraju. Najcieplej na zachodzie do 17 stopni. W centrum i na północy 16, a na wschodzie i południu 13. Wieczór w polskim Radiu 24. Jest wtorek, 21 kwietnia, 6 minut po godzinie 20. Mamy dla Państwa dobre informacje z tenisowych kortów w Madrycie, ale więcej nie będę zdradzać, bo w studiu jest Sylwia Urban, która przygotowała same ciekawe informacje ze świata sportu. Serwia Urban, dobry wieczór. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu Polka wygrała z Amerykanką Robin Montgomery 6-4 i 6-3. Mecz trwał godzinę 27 minut. Kolejną rywalką Linet będzie inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych Iwa Jowić. W Madrycie grają również Magdalena Fręch i Iga Świątek. Obie rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Fręch zagra z lepszą z pary Ukrainka Dajana Jastrębska i Argentynka. Solana Sierra, Polka zastąpiła w turniejowej drabince Amerykankę Amandę Anisimową, która wycofała się z powodu kontuzji nadgarstka. Zaś Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijką Darią Kasatkiną lub z zawodniczką z kwalifikacji. Julia Szeremeta odpadła w jednej ósmej finału z zawodów Pucharu Świata w boksie Fos i Iguaz w Brazylii. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w wadze do 57 kg była rozstawiona z jedynką i w pierwszej walce przegrała z Węgierką Wladisławą Kuchtą 2 do 3. Natomiast rywalizująca w kategorii do 48 kg Angelika Krzysztoforska wygrała z Węgierką Lillą Selecki 5 do 0 i awansowała do ćwierć finału. Z kolei reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym Mayri Bek Salimow zajął piąte miejsce w wadze do 63 kg w Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Tiranie. Pochodzący z Czeczeni zawodnik przegrał walkę o brąz z Ormianinem Karenem Aslanianem 0 do 11. Wcześniej pierwsze walki w eliminacjach przegrali Mateusz Szewczuk w wadze 67 kg, Kamil Czarnecki w kategorii 72 i Gerard Kurniczak w wadze 97. Ten ostatni Nastąpi jutro w repasażach do walki o brąz, gdyż jego rywal broniący tytułu Bułgar Kirył Miłow awansował do finału. Tymczasem Wiktoria Wołk na ósmym miejscu zakończyła rywalizację w kategorii do 63 kg na trwających w Batumi Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka w dwuboju uzyskała 208 kg, 95 w wyrwaniu i 113 w podrzucie. Uni Opole przegrało z BKS-em Bielsko-Biała 0-3 w setach do 23, 26 i 23 w trzecim meczu o brązowy medal w Ekstraklasie Siatkarek. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-1 dla Unii. Czwarte spotkanie odbędzie się w sobotę w Bielsku. Przypomnę, że o Mistrzostwo Polski budowlani Łódź grają z dewelopresem Rzeszów. Tu w rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1, trzeci mecz jutro w Rzeszowie. W Kołczygłowach zaprezentowano sektor Czesława Langa, kilkudziesięciokilometrową część pierwszego etapu tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Prowadzić on będzie przez Kaszuby, czyli rodzinne strony dyrektora wyścigu. Zacznie się w Półcznie, skończy właśnie w Kołczygłowach. Czesław Lang podkreśla, że to dla niego sentymentalna podróż.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 Były znakomity kolanż, teraz ekspert TVP Sport Tomasz Marczyński jest bardzo ciekaw tego jak przebiegnie ten etap. Przejechałem 40 kilometrów właśnie po, po trasie etapu, który, który będzie tymi szlakami podążał. No i jest tutaj przepięknie. Ja się cieszę, że w końcu dotarłem. Wielokrotnie byłem zapraszany przez Czesława właśnie tutaj w jego okolicy, ale zawsze coś tam po drodze wypadało. No ten etap będzie długi, 240 kilometrów. To jest dosyć duże ścigania. Ten etap jest pofałdowany. I tutaj też rozmawiałem wczoraj z Adamem Silutą. To są tereny, gdzie czasami lubi mocniej powiać, więc to jest chyba jedyna takie, takie zagrożenie, żeby pereton gdzieś się porwał, a nie ukrywam, że mocne wiatry to czasami dla kolarzy jest jeszcze większe wyzwanie niż długie i podjazdy. Choć oficjalna prezentacja trasy całego turu dopiero przed nami, Czesław Lankę zdradził już teraz większą część wyścigu, który rozpocznie się 3 i potrwa do 9 sierpnia. Startujemy z Gdyni, która ma swoje stulecie. Będziemy kończyli zachodnią Zachodniopomorskim, będzie Koszalin. Drugi etap będzie również bardzo piękny, z Międzystroi do Szczecina i Meta na wałach Chrobrego, czyli podjazd pod kostkę i Meta tam, czyli nie będzie łatwy etap. Trzeci etap to można powiedzieć taki dedykowany też dwóm moim wielkim kolarzom przyjaciołom Boleszek Piasecki, Gorzu Wielkopolski i Zbyszek Spruch, Zielona Góra wicemi Świata przecież lubuskie, czyli też będzie piękny etap. No i później z Żagania jedziemy do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 A Tour de Pologne odbędzie się w tym roku już po raz 83. Tydzień wcześniej zaplanowano wyścig kobiet od 24 do 26 lipca na Lubelszczyźnie. Już oficjalnie Tarnów nie zostanie w tym roku całkowicie bez żużlowego ścigania. Po tym jak zasłużony klub Unia Tarnów upadł ze względów finansowych na stadionie w Tarnowskich Mościcach będą trenowali i występowali zawodnicy szkółki żużlowej Janusza Kołodzieja. Wychowanek Tarnowskiej Unii, a obecnie zawodnik drużyny z Leszna porozumiał się z władzami Tarnowa i będzie wynajmował opuszczony stadion żużlowy. Jak przyznał Janusz Kołodziej, skoro nie będzie drużyny seniorskiej w Tarnowie, to Przynajmniej będzie można zobaczyć młodych adeptów czarnego sportu, którzy zyskają miejsce do treningów i zawodów. Podjęliśmy tu wszyscy wspólnie rękawice, że po prostu chcemy, chcemy walczyć dalej. I tak jak tutaj pan prezydent powiedział, właśnie przede wszystkim też chodzi o dzieciaki, o młodzież. Też Tarnów jest związany od zawsze z tradycją żużlową. No i mega by nam pewnie tego sportu bardzo brakowało, więc na szczęście udało się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 Najpierw jednak, jak przyznał prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podczas wspólnej konferencji prasowej, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie ze Szkołą Janusza Kołodzieja muszą uporządkować stadion i tor do jazdy. Poprzedni dzierżawca obiektu, żużlowa sportowa spółka akcyjna Unia Tarnów pozostawił po sobie niestety ogromny bałagan i odcięte media na stadionie. Nikt odpowiednio nie zabezpieczył też na zimę kupionej przed rokiem dmuchanej bandy, przez co trzeba było ją odesłać do produkcji. Z pytaniem o koszty naprawy. Zawody młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Tarnowie zaplanowano na 20 maja. Koszykarze New York Knicks z Jeremim Sohanem na ławce rezerwowych przegrali przed własną publicznością z Atlanta Hawks 106 do 107 w drugim meczu pierwszej rundy playoff Ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest tremis 1-1. W innych poniedziałkowych meczach Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors 115 do 105, a Denver Nuggets ulegli drużynie Minnesota Timberwolves 114 do 119. Kawalerzyści prowadzą w playoff 2 do 0, a Nuggets remisują jeden do jednego. Przed nami kolejne spotkania i z pewnością ci, którzy z zapałem śledzą wydarzenia w NBA, nudzić się nie mogą. A z nami teraz Jan Pachlowski, który też jest wielkim kibicem NBA. Dobry wieczór Janku. Witam, kłaniam się nisko. Opowiedz w takim razie nam w szczegółach o tych ciekawych wydarzeniach koszykarskich. Przede wszystkim warto tutaj podkreślić, że znakomite było to spotkanie, o którym tutaj powiedzieliśmy właśnie na początku pomiędzy Hawks a Knicks. Podkreślę również Państwu, że my oczywiście przede wszystkim patrzymy właśnie na nowojorski zespół ze względu na Jeremiego Sochana. Niestety potwierdza się wszystko to, o czym mówiliśmy już w takich naszych przed tych playoffowych rozważaniach bo co prawda Jeremi Sochan jeszcze w sezonie zasadniczym pojawiał się na parkietach, ale przede wszystkim wtedy, kiedy wynik już wydawał się być rozstrzygnięty. On nie jest w tym takiej, nie jest w tej stałej rotacji zespołu Knicks i to także potwierdza się w play -offach. Wczoraj całe spotkanie obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych. No i niewiele wskazuje na to, że jeżeli rzeczywiście ta rywalizacja będzie tak na styku, Sochan zadebiutuje w playoffach, bo ma w swojej karierze dopiero szansę zatepiotować się w play-offach, bo wcześniej w barwach tutaj, w których występował, czyli San Antonio Spurs, oczywiście w drugiej części rozgrywek nie grał. Zobaczymy, jak to się poukłada. Teraz rywalizacja przynosi się na dwa mecze do Atlanty. Knicks stracili tutaj przewagę swojego parkietu i co ciekawe, oni prowadzili w czwartej kwarcie różnicą 12 punktów i... Kochający się statystyce Amerykanie od razu wyszukali, że w ostatnich 41 latach, kiedy tutaj Knicks grali w playoffach, po raz drugi dopiero zdarzyła im się historia taka, że prowadząc w czwartej kwarcie 12 punktami przegrali spotkanie. Mecz jest długi, gra się do momentu, kiedy na zegarze... Widnieje zero, podsumował C.J. McCollum. Tutaj bohater niewątpliwie. Nikt zresztą po swojemej końcówki tego spotkania i najlepszego zawodnika w drużynie. Widzieliśmy, że musimy wygrać tutaj przynajmniej jedno spotkanie, i to nam się udało. Ciekawy jesteśmy tej rywalizacji, ciekawy jesteśmy, czy Jeremy Sochan dostanie szansę, ale patrzymy również na to, co będzie się dzisiaj w nocy. Oczywiście czasu polskiego działo na parkietach Ligi NBA, bo rozpoczyna się ta rywalizacja o pierwszej nad ranem spotkaniem Celtics z Filadelfia. No wydaje się, że Celtowie są tutaj faworytami, aczkolwiek patrząc na to, co wydarzyło się w Nowym Jorku, to już rzeczywiście być może takimi dużymi faworytami nie są. Potem spotkanie... San Antonio Spurs z Portland and Blazers i mecz, który też wydaje się jedną z najciekawszych par pierwszej rundy playoffs, czyli Los Angeles Lakers Houston Rockets. Tutaj zespoły z, zespół z Miasta Aniołów prowadzi w tej rywalizacji 1 do 0, ale tu jest bardzo taka ciekawa rywalizacja dwóch weteranów gwiazdy, czyli zespole Lakers Lebrana Jamesa, a w zespole Rockets Kevina Dureta. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację i oczywiście będziemy śledzić koszykarską ligę NBA. Nie milkną echa afery związanej z giełdą kryptowalut. Zonda Krypto co więcej przybierają na sile z powodu problemów z wypłacalnością nagród dla polskich bohaterów zimowych igrzysk Mediolan Cortina. Środowisko sportowe reaguje oburzeniem, a prezes Pekol rozkłada ręce o szczegółach. Rafał Bała. Kiedy w październiku ubiegłego roku prezes Radosław Piesiewicz podpisywał umowę sponsorską z Zonda Krypto, pojawiły się głosy zdziwienia, a nawet oburzenia. Wiele osób mówiło, że instytucja o takiej renomie jak Pekol nie powinna wiązać się z ryzykownymi inwestycjami. Na dodatek na fasadzie Centrum Olimpijskiego obok imienia patrona, czyli Jana Pawła II, pojawiła się nazwa giełdy kryptowalut. Piesiewicz tłumaczył to koniecznością znalezienia dużego sponsora w obliczu braku finansowania ze strony państwa. Obiecano wysokie nagrody za medale olimpijskie i rzeczywiście, na przykład trzykrotny medalista Kacper Tomasiak zarobił we Włoszech prawie 1,5 miliona złotych plus mieszkanie. Ponad pół miliona w kryptowalutach. Teraz okazuje się, że podobnie jak inni ma problemy ze spieniężeniem wirtualnej waluty. Na wypłatę czekają też trenerzy. Szkoleniowiec użwiarza Semilon Roland Cieślak miał otrzymać 75 tysięcy złotych. Jeszcze nie otrzymałem jakby tych tokenów na swoje konto to aplikacyjne. To tak trochę już trwa tak, no bo to już kilka tygodni mi się wydaje, że... ale no jeszcze, jeszcze jest nieskończona. Prezes Piesiewicz poinformował wczoraj, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z zonda krypto, bo sponsor wypełnia zobowiązania wobec PKO-lu. Ale opozycja we władzach komitetu szykuje oświadczenie w tej sprawie, o czym mówi członek zarządu Leszek Blanik. Jesteśmy w kontakcie od kilku dni z poszczególnymi członkami zarządu i będziemy też swoje jakieś informacje przekazywać. Zobowiązania zonda krypto wobec olimpijczyków i ich trenerów wynoszą ponad 1,5 miliona złotych. I o tej bulwersującej sprawie już za moment porozmawiam z naszym gościem. A naszym telefonicznym gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, któremu z pewnością na sercu leży dobro naszych olimpijczyków. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Chciałoby się, żeby był jeszcze lepszy dla naszych olimpijczyków, ale wyobrażam sobie, co siedzi w głowach tych, którzy teraz biją się z myślami, jak wygląda sytuacja tokenowa. No właśnie, no. bo coraz, coraz więcej niepokoju budzi ta sytuacja wokół giełdy kryptowalut, która jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i fundatorem rekordowych nagród dla medalistów zimowych igrzysk. Wielu polskich sportowców mimo wcześniejszych zapewnień wciąż nie otrzymało obiecanych pieniędzy. Padła nawet konkretna kwota. Co pan na to? Czy w ogóle jest szansa, że te pieniądze wreszcie się pojawią na kontach naszych medalistów? Ja powiem tak, że wczoraj spodziewałem się jednak e, jakiejś refleksji ze strony e, Radosława Piesiewicza i przynajmniej jakiejś próby zawieszenia realizacji umowy, ale e, dzisiaj chciałoby się powiedzieć, że jest to umowa już nie była, ale ona jest. Chciałbym się powiedzieć, że to jest umowa zamknięta w sytuacji, kiedy wszystko jest wypłacone. Ja nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, ale wszystko świadczy za tym jednak, że skoro prezes sonda Krypto, Przemysław Kral, wzywa do zdania laptopu, zamyka firmę, a tokeny, które są na kontach nie tylko naszych olympijczyków, ale też 30 tysięcy polskich obywateli, bo... Ta kwota ponoć sięga e, niezrealizowanych e, e, wypłat ze strony Zonda Krypto już 350 milionów. E, no, no, no nie wygląda to tak, jakby jakiekolwiek roszczenie miały zostać kiedykolwiek zaspokojone. No I, właśnie, a e, pa, panie Robercie, ja panu przerwę, no bo przecież... Prawo czuć się oszukani po prostu mm -hmm. i nadużyci. Bo przecież jeśli... E... Taka organizacja jak Polski Komitet Olimpijski podpisuje umowę na sponsoring główny z zonda krypto, no to jednocześnie dla zwykłych ludzi, obywateli y, daje to jakiś sygnał pewności, prawda? A tu PKOL podpisał umowę, no to możemy również y, w to inwestować, prawda? A tu się okazało niestety to nie takie łatwe i proste. No na tym polega transfer emocji i transfer zaufania, jeżeli chodzi o sponsoringi i dla, dlatego też tutaj wyraźnie trzeba mówić o nadużyciu wizerunków polskich sportowców, o tym, że mogą być kłopoty z onda krypto, o tym, że nie jest to sponsor, który powinien pojawić się w okolicach nawet drużyny olimpijskiej. I ja i wiele osób wspominało jeszcze w październiku, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, no prawie że sekretnym podpisaniu umowy w Monako. No, przy, przypomnę tylko, że sportowcy zostali wywiezieni do Monako. Było to w e, istotnej tajemnicy utrzymywane do ostatniego momentu, a prezes Zonda Krypto e, nawet się nie pojawił w Polsce od tamtego czasu, bo zdaje się, że jakoś mu nie po drodze było z przekraczaniem polskich granic. E, I w tej sytuacji, w tej formule e, prezes PKO e, jednoosobowo, z tego co przynajmniej potem mówił i tak jak wynika z dokumentu, decyduje się na to, by postawić i, i zarząd, po, po, polski. Komitetu Olimpijskiego przed faktami dokonanymi, no i przede wszystkim sportowców przed takimi decyzjami, które wpływają na ich życie, na ich wizerunek. Sportowiec myśl ustawy o sporcie oddaje swój wizerunek na rzecz Związku Sportowego i w tym wypadku też Komitetu Olimpijskiego. Wizerunek w stroju reprezentanta, czyli ten biało-czerwony wizerunek z orłem na piersiach, czy w zależności od tego, jak ten strój wygląda konkretnie, ale to jest na pewno nasz wizerunek Polski. Ten wizerunek został skradziony przez zonda krypto, po prostu. No, no właśnie, no i teraz prezes Piesiewicz mówi, że on nie zerwie umowy z firmą Zonda Krypto, bo to pono, po, ponosiłoby za sobą jakieś konsekwencje, no ale z drugiej strony ja nie rozumiem jak można tak spokojnie o tym mówić przez pana prezesa, skoro zawodnicy, medaliści dalej tych pieniędzy nie mogą z tych tokenów wypłacić, bo tu nie chodzi o to, że Zonda Krypto przekazała te tokeny na konta zawodni tu chodzi o to, że z tych tokenów nie można spieniężyć. No, pan prezes, e, gdyby były igrzyska e, polegające na zdobywaniu medali w wielkiej ściemie, e, byłby chyba wielokrotnym złotym medalistą, e, bo wszystko co robi od e, informacji na temat e, swojej pensji, e, przelotów, to wszystko co związane było do tej pory z PKO-lem i też dzieleniem się środkami z, z spółek skarbu państwa, którymi miał się dzielić e, e, ze związkami sportowymi, no to była jedna wielka ściema tak naprawdę, a teraz... E, zafundował środowisku olimpijskiemu, no coś absolutnie skandalicznego. Ja przypomnę tylko, że neon, zonda, krypto zabłysły wtedy nad Pekolem, kiedy zapalał się znicz olimpijski w milano Cortinie, czyli wieczór otwarcie z olimpijskich znowu ukradkiem, wtedy kiedy uwaga była przekierowana na co innego. Prezes Piesiewicz potrafi zarzucać wszystkim premierowi, służbom bezpieczeństwa państwa, ministrowi sportu, Wszystkim ma coś do zarzucenia. Oczywiście to się y, y, radykalnie mija z prawdą, jak y, przypomnę tylko jego wymiana y, listów y, do ABW, gdzie y, na 5 dni przed y, już zdecydowanym podpisaniem umowy wyzonda krypto mówił, że y, ma zamiar podpisać y, umowę y, z, z firmą i teraz wolne, w, wolny cytat, y, o, która prowadzi działalność niespecyficzną. No ale ABW eee, dzisiaj i, zaprzeczyła tym doniesieniom i, ale, ale to, prezesa Piesiewicza, że on to zgłosił ale, do ABW. Ale on dzisiaj się skarży na to, że nikt go za rękę nie złapał wtedy, kiedy on chciał e, sięgać do kieszeni sportowców. No a to jest cały czas jego ręka. E, ja uważam, że dzisiaj doszliśmy do tego momentu, że e, rzeczywiście e, należy ratować wizerunek pko Należy uświadomić sobie, jak cenny wizerunek jest polskiego sportowca i jak nie można nim... E, prymarczyć, jak, jak bardzo ważne jest dla Polaków to, by przekaz, który idzie ze świata sportu był przekazem fair play i by też decyzje, które podejmują Polacy, a cały czas mówimy tutaj o tych, którzy stracili swoje pieniądze, nie były decyzjami podejmowanymi pod wpływem pozytywnego wizerunku naszych sportowców, którzy są zaprzedani jakiejś złej sprawie. Panie Robercie, ja wiem, że nie jest panu na pewno po drodze z prezesem Piesiewiczem i pan tego nie kryje, natomiast w zarządzie pko u jest wielu pana kolegów, koleżanek. Co oni na ten temat? Czy rozmawiał pan z nimi? Czy oni też są tego zdania co prezes? Czy może będą próbować w jakiś sposób na niego wpłynąć, żeby tę sytuację zmienić? Wśród członków zarządu PKOL rzeczywiście jest wielu e, moich przyjaciół, przyjaciółek, ludzi ze świata sportu, e, którzy mają podobne widzenie do mnie, tylko e, e, krótko mówiąc też, e, oni byli niekiedy przytłoczeni, czy onieśmieleni tymi decyzjami e, pseudomenadżerskimi e, pana Piesiewicza, e, który dzielił, rządził, wykorzystywał krótki prawdę, bo e, ma, ma niezłe wsparcie prawne, rzeczywiście. E, a ludzie świata sportu nie są praktykami e, prawa, czy menedżerami e, e, z długoletnim stażem. E, dlatego też e, nieraz dochodziło do jakiegoś takiego ośmielenia, czy e, stuporu nawet, jak tak to określił. Myślę, że ten czas mamy już za sobą e, i e, Mamy bardzo ożywioną dyskusję, jeżeli chodzi o e, ludzi świata sportu. Mamy oczywiście takich e, ludzi bardzo mocno upartych. Ja ze zdziwieniem dalej słuchałem Andrzeja Suprona, który wychwalał prezesa Podniebiosa i e, decyzję utrzymania kontraktu z, z Onda To Będą i tacy, ale e, no tutaj... E, dobra moneta, mam nadzieję, zwycięży i e, m, moi koledzy, koleżanki, którzy przecież wyrastali ze zdrowego PKO lu i wyrastali z tej edukacji olimpijskiej, która uczyła nas czystej gry, e, będą w stanie e, no, te sprawy rozstrzygnąć na korzyść przyszłości ruchu olimpijskiego. I oby tak się stało, podobno do końca kwietnia te pieniądze mają być naszym medalistom olimpijskim z Mediolanu, Cortiny d'Ampezzo Wypłacone, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, bo przecież to jest sprawa niecierpiąca zwłoki. Oni nie po to reprezentowali Polskę, nie po to trenowali w pocie czoła, żeby teraz e, nie mieć nic. E, pan nadzieja Robert, umiera ostatnia, Tak jest. Pani, tak, Panie Robercie, musimy, tak musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę i czekajmy na e, pozytywne wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Robert za... Korzeniowski. Ja również dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Klamer. Ależ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 Ekranie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, tak uważa marszałek Sejmu Łodzi Mieszczarzasty. W rozmowie z dziennikarzami zwracał uwagę, że jest to jego pomysł, którego jeszcze nie konsultował z koalicjantami. Według niego wiele osób chciałoby poznać odpowiedzi na kilka pytań. Szczególnie o to, kto kogo finansował, czy były łapówki, jeżeli tak to kto je brał, dlaczego je brał, co za te łapówki było robione, czy e, korzystały z tego określone partie polityczne, jeżeli tak to w jakim wymiarze, kto z rząda krypto e, z tymi ludźmi z tej firmy załatwiał dofinansowania, kto rozmawiał w sprawie pieniędzy, jak przebiegał cały proces legislacyjny. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, z którymi rozmawialiśmy, z dystansem podchodzą do pomysłu marszałka Czarzastego. Niektórzy mówią jednak, że można ją rozważyć. Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed dezinformacją w sprawie szczepień profilaktycznych. Na 100 informacji w Internecie 95 będzie fałszywych, ostrzega dr Paweł Grzesiowski. Strony, które są otwierane przy haśle szczepienia, to niestety absolutna większość z nich to są strony fejkowe, to są strony, które zawierają informacje nieprawdziwe, więc tu jest to niebezpieczeństwo, że zaledwie kilka procent stron internetowych, czy informacji w Internecie jest prawdziwych, to jak ma się w tym poruszać zwykły człowiek, który nie jest medykiem, nie jest w stanie rozpoznać tej informacji. Do soboty trwa Europejski Tydzień Szczepień. Tegoroczne hasło to szczepienia chronią wszystkie pokolenia. Cztery pół godziny z Wrocławia do Berlina. Zimą pojawią się nowe połączenia kolei dolnośląskich. Od grudnia pociąg Legnica Kotbus połączy region z niemiecką siecią kolejową i pozwoli szybciej dotrzeć do stolicy Niemiec. Na Zaplanowano 7 połączeń, informuje prezes kolei dolnośląskich Tamian Stawikowski że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity Wrocław-Berlin. Dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. Nowe połączenia mają być możliwe dzięki inwestycjom w tabor. Koleje dolnośląskie pozyska pozyskały ponad 300 milionów złotych z funduszy unijnych na 10 nowych pociągów i zapowiadają kolejne zakupy. Ogłoszenie społeczne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 Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska. Chiny.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 Tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam, Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Wieczór w Polskim Radiu 24. Jest 20.35 w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czas na tematy międzynarodowe. Dziś Bliski Wschód. Magda, mam takie wrażenie, że o tych rozmowach Stany Zjednoczone, Iran rozmawiamy już o tej drugiej rundzie oczywiście, która miała się rozpocząć wczoraj, i dzisiaj już nie wiadomo, co będzie, co będzie dalej. Mam wrażenie, że delegacja Stanów Zjednoczonych leci co najmniej od niedzieli i chyba nadal nie wyleciała. Daleko ze Stanów Zjednoczonych do, do Pakistanu. To znaczy, to jest fakt, że jest daleko. Rzeczywiście, jeżeli mieliby zdążyć przed e, terminem e, zawieszenia broni, to powinni już dawno wylecieć. A na razie są informacje, że ten wylot J.D. Vance, bo to się na niego zwłaszcza zwraca uwagę, został wstrzymany. Nie odwoła ale wstrzymany. Czyli jeden wielki znak zapytania. Czyli jeden wielki znak zapytania, ale te znaki zapytania i odpowiedzi na te wszystkie pytania będziemy już za chwilę szukać w rozmowie z moim gościem. Zapraszam. Świat w powiększeniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jest gotowy wznowić wojnę z Iranem, jeśli nie dojdzie do porozumienia. W nocy mija termin dwutygodniowego zawieszenia broni. Dziś wiceprezydent J.D. Vance miał udać się do Islamabadu na rozmowy pokojowe, jednak z uwagi na dość niepewne stanowisko Iranu wciąż nie wyleciał z Waszyngtonu. Czy więc jest szansa na negocjacje, czy raczej widmo kolejnej odsłony wojny? Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś państwo, i moim gościem będzie Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie i znawca tego regionu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Dlaczego według pana Iran trzyma Amerykanów w niepewności? Czeka na ostatnią chwilę z decyzją, czy ma dość powodów, żeby jednak w Islamabadzie się nie pojawić? Jedno i drugie. Ja na początku powiem, że... Stanowisko zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Teheranu przypomina tą jazdę wariata na szosach amerykańskich na tak zwane czołowe zderzenie, który się wystraszy pierwszy i zjedzie nadjeżdżającemu z drogi. I to jest wytrzymywanie do ostatniej chwili, czyli jedna strona i druga strona gra na nerwy, licząc, że w ten sposób uzyska no, nieco lepsze stanowisko przetargowe w tych negocjacjach. To jest pierwsza sprawa. Czyli jest jeszcze szansa, co prawda mamy. Mamy teraz dokładnie 3 godziny i 20 minut do wygaśnięcia ultimatum terminu i prezydent Trump zapowiedział, że jeśli do tego czasu nie rozpoczną się rokowania i... Iran nie przyjmie amerykańskich warunków, no to przypomina nieco ultimatum kategoryczne, na które prawdopodobnie Iran się nie zgodzi, no to wówczas dojdzie do e, zerwania tego, czy wygaśnięcia, e, wstrzymania, wstrzymania ognia. I wówczas wszyscy obserwatorzy spodziewają się, że może być, mogą być trzy scenariusze. Pierwsza rzecz, że w ostatniej chwili Trump w swoim... E, na, na Trust Media Social mhm. ogłosi, że jednostronnie w geście dobrej woli przedłuża znowu o kilka godzin, kilkanaście godzin czy kilka dni ten termin ultimatum. Choć jeszcze dzisiaj może... mówił, że nie spodziewa się przedłużenia zawieszenia broni, bardziej spodziewa się bombardowań. Ale wielu obserwatorów twierdzi, że jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, to tak naprawdę ważne jest to, co pisze w tej chwili, kiedy pisze. A już za pół godziny to niekoniecznie musi być rzecz obowiązująca. Tak więc możemy się spodziewać każdego zwrotu sytuacji. No chociaż tutaj jest to prawdopodobieństwo, że przedłuży ten termin e, ultimatum, no nieco... Jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Druga sprawa to jest możliwe, że on rozpocznie natychmiast w tym momencie zmasowane naloty na cele cywilne, mosty, drogi i tak To, co zapowiadał, że da nauczkę bardzo brutalną i to wznowienie tych działań zbrojnych może być bardzo szybkie, bardzo gwałtowne i będzie liczył w tym momencie na przebicie tą kartą atutową, że Iran po tych zmasowanych nalotach trwających dzień, dwa, może tydzień ugnie się i przyjmie bezwarunkowo amerykańskie ultimate. Nie jest to takie prawdopodobne, dlatego że ultim, e, Iran gra tak naprawdę na zwłokę. Chodzi o to, żeby jak najbardziej przedłużyć. Iran zdaje się z tego sprawę, że... E, Trump musi jak najszybciej zakończyć tą wojnę z uwagi na tracenie popularności w społeczeństwie amerykańskim. Wybory no, za 6 miesięcy nie całe połówkowe do y, Senatu i Kongresu. Y, niepopularność, koszty ogromne, zyski małe. Krótko mówiąc, Trumpowi by się opłacało jak najszybciej wycofać te, z tego grzęzawiska irańskiego, ale większość komentatorów i obserwatorów dyplomatycznych twierdzi, że Trump rozpoczął wojnę z Iranem nie mając żadnego scenariusza jak to zakończyć, czy te scenariuszy alternatywnych, jak to zakończyć. No i bez takiego rozwiązania tak naprawdę on obecnie brnie w no jakby Taką taktykę, którą opanował do perfekcji, kiedy był biznesmenem i przedsiębiorcą budowlanym. Otóż on wówczas, jak twierdzą znawcy, e, negocjował z partnerami, żądając maksymalnych stawek, maksymalnych żądań, bezwarunkowych, bezwarunkowej kapitulacji, licząc, że w ten sposób ugną się jego partnerzy i zaakceptują warunki e, znacznie bardziej dla niego korzystne niż w toku normalnych negocjacji. No. I z Iranem może się to nie udać i możemy być świadkami drugiej rundy, bardzo brutalnej. Do tego się mogą włączyć również Huthi i zamknąć Babel Mandeb, to jest tą cieśninę adeńską. I w tym momencie drogi z Bliskiego Wschodu zostaną zamknięte całkowicie dla żeglugi i naftowej i yy, towarów. I to będzie bardzo, bardzo szkodliwe dla gospodarki światowej. Powiedział pan trzy scenariusze, czyli jednym jest przedłużenie zawieszenia broni, drugim scenariuszem to są te zmasowane naloty i bombardowania, a trzecie co, negocjacje? W ostatniej chwili obie strony postanowią jednak się pojawić, dlatego że Teheran stwierdził, że nie ma jeszcze decyzji o przysłaniu delegacji i to motywuje tym, że i to potwierdzają źródła pakistańskie, które są... Pośrednikami w tych no, nieudanych negocjacjach jakby na razie, twierdząc, że o ile negocjacje sprzed tygodnia były przy zerowym zaufaniu Amerykanów do Irańczyków i zerowym zaufaniu Irańczyków do Amerykanów, to teraz weszliśmy jak w termometrze, znacznie poniżej zera jeśli chodzi o te zaufanie. A więc bez tego zaufania tak naprawdę trudno coś mówić o jakichkolwiek negocjacjach. Twierdzi się, że Iran to bardzo wyraźnie podkreśla, że już się trzykrotnie sparzyli na Amerykanach, kiedy oni obiecywali rozpoczynanie negocjacje, po czym, no tak w styczniu tego roku, trzy dni po tych no, negocjacjach, które się właściwie udały, no zaczęto operacje przeciwko Iranowi. I teraz być może ten, ta trzecia wersja, czy wydarzeń, czy alternatywne rozwiązanie, że w ostatniej chwili Iran zadeklaruje, że przysyła, chociaż już termin ultimatum wygasł, że wysyła swoją delegację do Islamabadu, i wtedy Amerykanie polecą. Oczywiście dystans między Waszyngtonem a e, Pakistanem jest tak duży, że zapewne delegacja nawet gdyby wyruszyła natychmiast, to doleci tam znacznie po terminie wygaśnięcia ultimatum, ale Amerykanie nie rozpoczną bombardowań i te negocjacje rozpoczną się no, z opóźnieniem 10, 12 godzinnym czy dalszym. Będą się ślimaczyły i być może w toku bardzo mocnego tak zwanego przeciągania liny no, strony dojdą do jakiegoś porozumienia wstępnego, ramowego, które umożliwi dalsze negocjacje. Wszystko się będzie bardzo, bardzo ślimaczyło, ale w tej trzeciej wersji nie dojdzie do konfrontacji przynajmniej natychmiast zbrojnej. Powiedział pan, że Trumpowi zależy na szybkim rozwiązaniu, na szybkim zakończeniu wojny z różnych powodów. Trumpowi się spieszy, a Irańczykom nie. Im nie zależy na tym, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyć. Dlaczego grał na zwłokę? Oni liczą, że zwłoka jest ich siłą, że im dłużej babel, Cieśnina e, Ormus jest zamknięta, nie ma dostaw gazu, nie ma dostaw e, ropy, również te szlaki handlowe zostały przecięte. Oni uznali, i to jest rzeczywiście prawda, że nie broń atomowa w ich posiadaniu jest argumentem ewentualnym, który broni nie mają, to jest... Długi proces, i prawdopodobnie szybko, wbrew temu, co twierdzą Amerykanie, oni by tej broni nuklearnej nie mieli. Ich bronią, no taką masową zagłady, że tak się wyrażę, jest groźba zamknięcia cieśniny ORMUS definitywnie, co jest możliwe. Przypomnę naszym słuchaczom, że mają to cieśnina ma 33 km, przy czym głębszy szlak dla większych statków przebiega bardzo blisko wybrzeży. Iranu. I w związku z tym tam podpalenie z niewielkiego samochodu rakiety, która rozwali, za przeproszeniem, e, e, nie tylko okręt handlowy czy, czy tankowiec, ale może również poważnie uszkodzić e, okręt wojenny, na przykład amerykański. No to jest realna groźba i ta broń w ich ręku no, sprawia, że żeglugi żadnej nie ma i ewentualne trzymanie ręki na tym na tym wąskim przesmyku, ty trzymanie tych drzwi zamkniętych albo otwartych, no jest ich jedynym argumentem w ewentualnym starciu w dyplomatycznym czy politycznym z Amerykanami i nie tylko. Jaka frakcja według Pana teraz w irańskim systemie władzy dominuje, jeżeli chodzi o podejście do negocjacji czy, czy jakiekolwiek rozmów z Amerykanami. Czy ta frakcja, która y, mówi, tak mi się wydaje, że prezydent Masud Pezeszkian mógłby się chyba w niej znaleźć, która mówi, że jednak warto jest podjąć jakieś rozmowy, czy jednak ta frakcja hardlinerów, którzy właśnie ze względu na ten absolutny brak zaufania do amerykańskiej administracji nie ufają jej na tyle, aby nie dać się wciągnąć w kolejne rozmowy? No właśnie, i to trzeba powiedzieć i bardzo wyraźnie podkreślić, że prezydent Trump sam sobie przysporzył biedy. On twierdzi, że zniszczył kierownictwo to takie radykalne, a ja to lacha, i jego współpracowników, że te wszystkie bombardowania spowodowały wyeliminowanie w cudzysłowie twardogłowych i że teraz zapanował, zresztą w jednym z tweetów swoich napisał, teraz zapanował już nowy reżim w Teheranie. O. To jest prawda, że nowy reżim, tylko że jeszcze bardziej ekstremistyczni, bardziej radykalni, bardziej twardogłowi i to, co się mówiło. Poprzednio byli ajatolachowie, którzy mieli em, politykę e, taką jakby... Dwa kroki do przodu i potem cofnięcie się o wstecz. I to w, w czerwcu zeszłego roku widzieliśmy wyraźnie. Była ostra wymiana, ale taka symboliczna rakiet, po czym nagle odpalili rakiety gdzieś daleko od bazy amerykańskiej, twierdząc, że to ratuje ich twarz i się wycofali z konfliktu. Obecnie doszli do władzy twardzi, nieprzyjednani e, dowódcy nawet średniego szczebla, bo tego najwyższego szczebla Amerykanie wyeliminowali większość dowódców. Ci, którzy twierdzą, że nie ma żadnych powodów, żeby Amerykanom ufać, że Amerykanie chcą oszukać, że Amerykanie chcą najechać Iran, zniszczyć reżim, zniszczyć całkowicie Iran. W związku z tym trzeba być nieustępliwym. I tutaj wracam do pani pytania. Oni grają na przetrzymanie. Przetrzymanie nie tylko Amerykanów, ale światowej, w cudzysłowie, gospodarki. Liczą, że ta broń w postaci cieślin ormu zamknięcia i prze wlekania tego całego procesu sprawi, że świat my no i Amerykanie zmęczą się, a zwłaszcza, że Trump musi coś zrobić, no bo mamy ostatnie sondaże e, dotyczące popularności prezydenta amerykańskiego, które znowu notują e, znaczne spadki i wygląda na to, że, że jego frakcja, również ta republikańska, no będzie płaciła za tą wojnę z Iranem no, w przyszłych wyborach październikowych do kongresu. Czy ze względu na tę kontrolę cieśniny Ormus, czy też tę kartę cieśniny Ormus, którą Iran wykorzystuje w tej obecnej konfrontacji z Amerykanami i z Izraelem i to, że w ogóle Iran przetrwał, do, jak dotychczas, te wszystkie bombardowania i naloty amerykańsko-izraelskie. Czy to sprawia, że on, jeżeli miałby przystąpić do tych negocjacji, byłby na mocniejszej pozycji niż był przed wojną? No, to trudno powiedzieć, bo z jednej strony to większość obserwatorów wskazuje, że jeśli chodzi o militarną przewagę Amerykanów, to jest ona miażdżąca. Iran Poniósł ogromne straty, jeśli chodzi o zasoby techniczne i zasoby e, militarne. Gospodarczo również został bardzo brutalnie uderzony. E, korespondentka BBC, która się teraz znalazła w Iranie, mówi o ogromnych zniszczeniach w dzielnicach cywilnych. O infrastrukturze cywilnej. Ogromnej rzeszy uchodźców. Mówi się o ponad 3 milionach ludzi, którzy uciekli z bombardowanych miast. Krótko mówiąc, o, ofiary, jeśli chodzi w cudzysłowie, po stronie Teheranu, po stronie Iranu są ogromne... I będzie to wymagało dziesiątków lat, być może 10, 20 lat, żeby to wszystko odbudować i powrócić do sytuacji poprzedniej. Ale jedynym elementem, którego Amerykanie nie zdołali złamać i być może, no tutaj definitywnie przesądzać, ale nie złamią to tej woli stawiania oporu, czyli albo lądujecie, co Amerykanie czego nie chcą, czyli działań na lądzie, i to mogłoby doprowadzić do sytuacji nieco podobnej jak w Iraku sprzed 20 lat, ale pamiętajmy, że teren Iranu jest znacznie skomplikowany, górę, przełęcze, partyzantka, krótko mówiąc koszmar dla sił lądowych, czyli opcja amerykańska lądowania jest mało realna, przynajmniej na ogromną skalę i Irańczycy liczą, że mogą przetrzymać Amerykanów, przetrzymać te bombardowania i grożą jednocześnie to, co mówił przewodniczący Parlamentu Irańskiego, który jest głównym negocjatorem w tych rozmowach, byłych rozmowach w Pakistanie, mówi my jeszcze użyli i użyjemy karty, której Amerykanie nie widzieli na stole. Być może to jest karta, że będzie zaminowana cieśnina zaczną strzelać do wszystkich statków i tak dalej. Rozpętają jakąś wojnę podjazdową, terrorystyczną w krajach Bliskiego Wschodu, a być może mają jeszcze jakieś rakiety nowszej generacji, o których Amerykanie nie wiedzą i te rakiety zostaną odpalone na bazie amerykańskiej w, C w zatoce perskiej, no i przeciwko Izraelowi. Zresztą Iran podkreśla, że tak naprawdę, co są warte zabezpieczenia rozejmowe, skoro rozejm w Libanie został włączony do tego pakietu irańskiego, no a Wiadomo, że Izrael cały czas bombarduje południowy Liban i okupuje, czyli łamie tę część rozejmu. Dzisiaj jeszcze minister spraw zagranicznych Iranu Abbasarakci powiedział, że ta amerykańska blokada irańskich portów to de facto akt zbrojny, akt wojny i stanowi złamanie zawieszenia broni. Te groźby i te zarzuty płyną, więc obwinianie się nawzajem płynie z obu stron, ale zakładając na potrzeby naszej rozmowy teraz, że spełni się ten scenariusz trzeci, o którym pan wspomniał, czyli, że w ostatniej chwili jedna obie strony być może z opóźnieniem, ale zdecydują się na negocjacje. Tych punktów spornych między Irańczykami a Amerykanami jest niezwykle dużo. Być może więcej niż punktów wspólnych. Cieśnina Ormus, program nuklearny, wzbogacony uran, wsparcie dla bojówek w regionie. Czy według Pana, gdyby doszło do tych rozmów, czy jest możliwe jakieś jakaś przestrzeń wspólna, jakiś wspólny mianownik obu stron w tych rozmowach? Problem jest, że obie strony nadmiernie ufają w swoje atuty i liczą, że te atuty wreszcie przeważą, a to jest błąd. Tak naprawdę obie strony będą, jeśli chcą osiągnąć porozumienie, o czym mówi zresztą e, strona pakistańska, że bez dyplomatycznego, politycznego rozwiązania kryzys bliskowschodni będzie się tylko rozpalał. I teraz wrócę do tej tego problemu. Problemem nawet nie jest kwestia atomowa, na Ormus, wsparcie dla sojuszników irańskich w regionie. Tak naprawdę problemem jest to, w jaki sposób sprawić, i to Irańczycy bardzo wyraźnie podkreślają i niestety tu mają rację, że jeśli teraz zawrą jakiekolwiek porozumienie, idąc nawet na bolesne ustępstwa, że to porozumienie będzie respektowane zarówno przez Amerykanów, jak i Izraelczyków i że to będzie trwałe porozumienie. Irańczycy się sparzyli wielokrotnie i twierdzą, dobrze, jeśli my pójdziemy na daleko idące ustępstwa. Zresztą oferowali je tak dalej. Przypomnę tylko, że Omańczycy, którzy wówczas byli pośrednikami, mediatorami między Amerykanami i Teheranem, mówili, że w ostatniej chwili Teheran położył na stole Amerykanom w Genewie bardzo korzystny układ. Znacznie korzystniejszy niż Amerykanie sami się spodziewali. Ale mimo to Izrael zaatakował, bo Izrael nie był zainteresowany w ogóle wygaszeniem wojny z Iranem. I tu jest problem... To jest tą sprężyną, która jest tą spiritus mowens, jeśli można powiedzieć, całej sytuacji. Czy jednak prezydent Trump nie jest pod pewnym wpływem czy naciskiem Netanyahu, no, któremu zależy na utrzymaniu stanie wojny i uderzaniu w Iran. I teraz jest kwestia, czy to porozumienie będzie miało wystarczające gwarancje i przed jego podpisaniem Irańczycy zostaną przekonani, że ono będzie trwałe nie na... Dwa tygodnie, nie na pół roku, nie na rok, nie na dwa, tylko na kilkanaście lat. Bo bez tego żadnego porozumienia nie będzie. A czy myśli pan, że premier Benjamin Netanyahu jakoś odważyłby się teraz pokrzyżować plany Donalda Trumpa, plany negocjacji z Irańczykami? Mam na myśli przede wszystkim działania wobec Libanu. Tam teoretycznie jest zawieszenie broni, ale no, Liban także mówi o e, łamaniu tego zawieszenia broni przez stronę, Izraelską, ale z drugiej strony no Donald Trump taki dość jednoznaczny zakaz bombardowania Libanu przekazał Izraelowi. Pytanie, czy Netanyahu się zastosuje do tego zakazu, czy właśnie pokrzyżuje plany? Wygląda, że nie. Netanyahu do perfekcji opanował taktykę naruszania rozejmu, bez jego formalnego naruszania. Mieliśmy to w strefie gazy bardzo wyraźnie, gdzie niby wojna wygasła, a ponad prawie 2000 tysiące cywilów zostało zabitych. Właśnie ostatnio zostali zabici nawet e, wolontariusze międzynarodowi dostarczający wody, wodę w tych rejonach, które nie było objęte jakimkolwiek działaniami. Mamy doświadczenia z e, Iranu, z e, południowego Libanu, gdzie zostali zabici e, sanitariusze jadący na pomoc zbombardowanym cywilom. Mamy doświadczenie w postaci ostatniego tygodnia, kiedy w Iranie, w południowym Libanie zginęło ponad 200 osób od ostrzału izraelskiego, niespowodowanego ostrzałem Hezbollahu. Mamy również zbombardowanych i zniszczonych całkowicie 39 wiosek w ciągu pięciu dni, cywilnych wiosek libańskich. Krótko mówiąc, li Izraelczycy uderzając, twierdząc, że to jest za... za w celu utrzymania rozejmu. I to samo może być, jeśli chodzi o Teheran. I w Teheranie mają tego pełną świadomość, że w pewnym momencie po zawarciu porozumienia z Amerykanami może się okazać, że to Izrael odpali kolejne rakiety czy kolejne uderzenie na Iran, twierdząc, że to Irańczycy zaatakowali. No i oczywiście wszystko się rozejdzie w postaci nowego konfliktu trzeciej wojny między Amerykanami, Izraelczykami i Iranem. Czyli to zawieszenie broni między Izraelem a Libanem to takie działanie pozorowane? no Zupełnie pozorowane, dlatego że tak naprawdę i to wskazują już nawet niektórzy obserwatorzy i politycy z Unii Europejskiej, że Izrael popełnia nieustanne zbrodnie wojenne. Zresztą mieliśmy w dzienniku Harec, izraelskim dzienniku wyznania czy zeznania żołnierzy sami piszą do dziennika, które mówią, popełnialiśmy zbrodnie wojenne na rozkaz naszego dowództwa. Byliśmy gorsi niż esesmani w czasie II wojny w Europie. Teraz niektórzy próbują popełnić samobójstwo, nie mogą żyć z tym stresem, ale mówią, myśmy zabijali dzieci, Myśmy zabijali starców, myśmy zabijali kobiety, zresztą ostatni raport mówi o 18 tysiącach kobiet w strecie gazy zabitych przez żołnierzy izraelskich w ciągu półtorej rocznej ofensywy na gazę. Krótko mówiąc, to się wszystko dzieje i tak naprawdę świat jest nieco bezradny, bo bez wygaszenia tego naprawdę ostrza konfliktu i nieustannego nakręcania ofensywy, a Netanyahu już myśli nie tylko o swoim wyborze na jesiennych wyborach izraelskich, ale również podchwycił tezę skrajnej prawicy o budowaniu wielkiego Izraela, no i mówi o okupacji trwałej południowego Libanu. A na ile po stronie izraelskiej problemem w cudzysłowie jest Nataniachu, a na ile to jest cała izraelska administracja, cała elita polityczna, albo część tej elity, znacząca część tej elity politycznej, która właśnie ma takie podejście? No, to jest oczywiście ta cała elita, ale jest jeszcze gorzej, dlatego że wielu komentatorów z tego dziennika Haresu wskazuje, że niestety problem polega na tym, o ile jeszcze parę lat temu, no mniej więcej 40% społeczeństwa, 50% społeczeństwa izraelskiego mówiło, że trzeba w jakiś sposób dogadać się z palestyńczykami, czy też z Arabami i w jaki sposób trzeba jednak doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, to ta nieustanna, właśnie prowadzona przez Netanyahu i jego administrację, no i doktrynacja polityczna, wszyscy nam zagrażają, jak nie będziemy wyżynali, za przeproszeniem, Arabów, to oni zaatakują i zniszczą Izrael. To przekonało ponad 85% społeczeństwa izraelskiego, które chce kontynuowania wojny w Libanie, chce kontynuowania wojny z Iranem, mimo Mimo no, tych rakiet irańskich, które jednak spadały na Izrael. To z, z jednej strony jest niby zmęczenie społeczeństwa no, trwającą wojną, ale z drugiej strony wszyscy byli przeciwko temu, że Trump ogłosił ten 14-dniowy rozejm. Tej wojny nie można tak zakończyć, trzeba ją wygrać definitywnie, rozgramiając całkowicie e, Iran. I mówiło się o tym, że Iran trzeba cofnąć pod hasło Trumpa. Być może... Trump potwierdził hasło tej skrajnej prawicy izraelskiej, trzeba cofnąć yy, Iran do epoki kamienia łupanego. I ta teza właściwie niestety opanowała większość społeczeństwa izraelskiego i ta polityka wojenna, na no jak mówię, cieszy się popularnością, jeśli chodzi o swoją korupcję i procesy, które ma wytoczone przed sądem izraelskim, które się toczą obecnie, to jednak polityka zagraniczna w cudzysłowie, czyli ofensywa przeciwko krajom arabskim i doktryna Wielkiego Izraela, no cieszą się poparciem no 80-85% społeczeństwa izraelskiego. I to jest dramat. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, znawca tego regionu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszej audycji Magdalena Skajewska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu.